Odcinek drugi Był nim faworyt Heleny, Iwan Owcina Tyliepniew-Oboleński. Ambicją nie ustępował Glińskiemu. Helena musiała wybierać. Opowiedziała się za kochankiem. Nie znaczy to jednak, że poszła wyłącznie za głosem serca. Za Glińskim stało doświadczenie i szerokie kontakty nawiązane nie tylko w kraju, lecz również poza jego granicami. Był bardzo niebezpieczny. Natomiast ze strony owczyny Tylepniewa nie groziła próba przejęcia władzy, przynajmniej na razie. Regentka uderzyła więc we własny ród. Michał Gliński został więziony i oskarżony o przygotowywanie zamachu stanu oraz o otrucie wielkiego księcia Wasyla III. Ciężar oskarżeń spowodował zapewne szczególne traktowanie więźnia, zmarł bowiem wkrótce po aresztowaniu. W Moskwie zaczęto obawiać się dalszych represji. Niewielu było takich, którzy mogli poszczycić się przyjaźnią regentki stojącej ponad bojarami, natomiast liczni wiązali swe nadzieje z bardziej przystępnymi książętami udzielnymi. Ci z kolei gorączkowo poszukiwali sojuszników mogących wesprzeć ich pretensje do tronu wielkoksiążęcego. Nastąpiła seria aresztowań i szybkich zgonów w murach więziennych. W Moskwie powstała panika. Kto mógł, uciekał ze stolicy, nie troszcząc się o los pozostałych, którzy znaleźli się teraz w bardzo trudnej sytuacji. Wielu z nich znało przecież uciekinierów, a nawet było z nimi spokrewnionych, a że sami nie uciekli, no, widocznie nie zdążyli. Gdy na Litwę zbiegli Szymon Bielski i Iwan Lacki, księżna regentka rozkazała uwięzić Iwana Bielskiego, brata uciekiniera, oraz księcia Iwana Worotyńskiego. Wkrótce potem w więzieniu znalazł się brat Wasyla III, książę staricki Andrzej. Dzieje ostatnich miesięcy jego życia mogły stanowić przestrogę dla wszystkich, którzy zamierzali wystąpić przeciw jedynowładztwu. Sądził, że uda mu się powiększyć swoją dzielnicę i przedłożył Helenie odpowiednią prośbę, lecz regentka daleka była od spełnienia jego życzeń. Szybko też dowiedziała się o jawnie z tego powodu okazywanym niezadowoleniu członka rodziny panującej. Zażądała więc, by przybył do Moskwy i udzielił niezbędnych wyjaśnień. Książę słusznie spodziewał się najgorszego. Wymówił się chorobą i rozpoczął przygotowania do ucieczki, ale wieści o tym dotarły rychło do stolicy. Dla podkreślenia wagi rozkazu, Helena zażądała w imieniu syna, by Andrzej Staricki, bez względu na stan, w jakim się znajduje, zjawił się w Moskwie. Do Staricy wyprawiono duchownych, którzy mieli rzucić nań klątwę w wypadku, gdyby nie podporządkował się rozkazowi. Prócz tego w tym samym kierunku ruszyły silne oddziały wojskowe. Tymczasem książę Andrzej, nie wiedząc jeszcze o krokach podjętych przeciw niemu, stwierdzał z goryczą w liście adresowanym do Iwana IV na ręce Heleny Dawniej Gosudarze tak nie bywało, by nas do Gosudarów na noszach wlekli. Ucieczka na Litwę, za przykładem Bielskiego i Lackiego, nie wchodziła już w rachubę, wojsko bowiem odcięło księciu wszystkie drogi prowadzące na zachód. Ruszył więc ku Nowogrodowi. Przyłączyli się do niego inni wielmoże niezadowoleni z rządów Heleny i jej faworyta. Ścigające oddziały dążyły do rozprawy zbrojnej, a uciekinierzy nie zamierzali się od niej uchylać. Jednak książę Andrzej, z trudną do zrozumienia łatwowiernością uchwycił się przedstawionej mu możliwości pokojowego załagodzenia konfliktu i powrócił do Moskwy. Już po dwóch dniach znalazł się w więzieniu wraz z żoną i synem. Schwytano również jego współpracowników, którzy zaufali obietnicom danym przez bojarów stojących po stronie regentki. Represje, jakie spadły na uczestników nieudanego wystąpienia, Pozostały na długo w pamięci mieszkańców stolicy. Książę zmarł po kilku miesiącach, nie odzyskawszy wolności. Trzydziestu oddanych mu Nowogrodzian powywieszano w równej odległości od siebie wzdłuż całej drogi moskiewsko-nowogrodzkiej. Wielu bojarów podejrzewanych o udział w spisku torturowano, zakutowano kajdany i, i wrzucono do lochów. Masowe represje miały odstraszyć od buntu, jak się jednak okazało, przyspieszyły tylko działanie opozycji. 3 kwietnia 1538 roku zmarła nagle wielka księżna Helena. Śmierć nastąpiła całkowicie niespodziewanie i nie była poprzedzona żadną długotrwałą chorobą, która znalazłaby swoje odzwierciedlenie w zapiskach kronikarskich. Rozeszły się wieści, że regentkę otruto. Zarówno ona, jak i jej kochanek mieli zbyt wielu wrogów – by wersję tę można było odrzucić, chociaż poza relacją Herbersteina i późniejszym oświadczeniem Iwana IV, w chwili śmierci matki miał niespełna 8 lat i raczej nie zdawał sobie sprawy z walki stronnictw na dworze, w liście do księcia Andrzeja Kurpskiego brak jest jakichkolwiek dowodów przestępstwa. Zwolennicy silnej, scentralizowanej władzy w państwie moskiewskim przegrali pierwszą bitwę. Ale wojna trwała nadal. Do ataku ruszyli szuiscy, kierowani przez zasłużonego w walce przeciw Litwie księcia Wasyla Wasylewicza. Wywodzili się z tego samego rodu, co panujący. Genealogię wywieźć mogli aż od Aleksandra Newskiego, Nie odważyli się wprawdzie uderzyć w małoletniego Iwana, któremu ślubowali posłuszeństwo i wierną służbę, ale wymierzyli cios jego opiekunowi, eks-faworytowi, Owczynie Tylepniewowi Oboleńskiemu. Minął zaledwie tydzień od śmierci legendki, gdy w Moskwie rozpoczęła się seria aresztowań. Oboleńskiego zamorzono głodem w więzieniu. Bramy klasztoru zamknęły się za jego siostrą, agrafieną, mamką i opiekunką Iwana IV, który obecnie znalazł się w otoczeniu wrogów, nagle pozbawiony najbliższych i znanych mu osób. Tymczasem cele więzienne opuścili przeciwnicy Heleny – Iwan Bielski oraz Andrzej Szujski. Rodzina Bielskich, podobnie jak Szujscy, mogła wywieźć swój ród od panujących nie od Rurykowiczów w prawdzie, lecz z równie godnej dynastii litewskich Giedyminowiczów. Fiodor Bielski, ojciec Iwana, Ożenił się z bratanicą Iwana III, księżniczką riazańską. Siemion, brat Fiodora, uciekł w czasie regencji Heleny za granicę i na Litwie, w Polsce, u Tatarów krymskich oraz w Konstantynopolu próbował znaleźć sojuszników i wykonawców ambitnego planu reaktywowania niezależności księstwa Bielskiego, które wraz z riazańskim miało tworzyć wspólny organizm państwowy. Zżerane ambicjami rody książęce ruszyły do boju przeciw sobie. Zaciekła i krwawa walka, pełna podstępów, morderstw i gwałtów, doprowadziła do całkowitego rozprzężenia i wyniszczenia kraju. Zaangażowano się w nią tak zapamiętale, że przestano nawet zwracać uwagę na dorastającego Iwana IV. Dziecka, raz pozbawionego doradców, kiedy indziej mającego ich zbyt wielu, nie traktowano poważnie. Dla zwalczających się rodów nie stanowił żadnego niebezpieczeństwa. Być może dlatego właśnie udało mu się zachować życie i w miarę spokojnie przetrwać okres najbardziej zajadłych i najkrwawszych starć. Początkowo przewaga była po stronie szujskich. Iwan Bielski powędrował ponownie do więzienia. Członek stronnictwa bielskich, Diak Fiodor Miszurin, Niegdyś jeden z zaufanych doradców Wasyla III został stracony bez wyroku sądu i nawet pozorów procesu czy przesłuchania. Po prostu schwytano go, rozebrano do naga, przywleczono do miejsca straceń i ścięto. Metropolita Daniel nie pozostał na uboczu i także wziął udział w walce. Opowiadanie się po stronie bielskich przypłacił utratą urzędu przejętego w 1539 roku przez Joasafa Skrypicyna i Humena, czyli przeora Monasteru Troickiego W dzisiejszym Zagorsku pod Moskwą Po kilku miesiącach okazało się, że nowy metropolita Przeszedł do obozu przeciwnika Tego samego, z którym związany był jego poprzednik Dzięki interwencji Joasafa Uwolniono Iwana Bielskiego Księcia starickiego Andrzeja Iwanowicza Wraz z żoną i synem a księcia Uglickiego, Dymitra Iwanowicza, bratanka Iwana III, rozkuto, jednak z więzienia nie wypuszczono. Bielscy uzyskali przewagę na dworze. Wasyl Szujski zmarł. Iwan Szujski znajdował się z dala od stolicy, dowodząc obroną wschodnich rubieży księstwa moskiewskiego przed Tatarami Kazańskimi. Nie tracił jednak więzi ze swymi zwolennikami w Moskwie, którym nawet udało się przygotować kolejny przewrót pałacowy. W nocy z 2 na 3 stycznia 1542 roku Iwan Szujski przybył potajemnie do stolicy, gdzie oczekiwali go już spiskowcy wraz z trzystuosobowym oddziałem wojska. Bielskiego złapano w domu. W niedługim czasie znalazł się w więzieniu po raz trzeci. Tym razem jednak nie odzyskał wolności. Następnego dnia wywieziono go na północ do Białoziera, a niespełna pół roku później został zamordowany w celi przez specjalnie przybyłych w tym celu ludzi szujskiego. Członków stronnictwa Bielskich wyłapywano systematycznie. Nie wahano się nawet czynić tego w obecności wielkiego księcia, podówczas dwunastoletniego chłopca. Piotra Szczeniatiewa Wywleczono z komnaty Iwana IV. W nocy z sypialni władcy, zbudziwszy go nagle i przestraszywszy, wypędzono metropolitę Joazafa. Nie utrzymał się zresztą na tym stanowisku. Zesłano go do jednego z monasterów biełozierskich, a opróżnione miejsce zajął arcybiskup Makary. O Makarym usłyszymy jeszcze nieraz – Zawsze jako zwolenniku silnej władzy centralnej i potężnej odrodzonej cerkwi. Zasłynął również jako jeden z najbardziej wykształconych ludzi w XVI-wiecznym księstwie moskiewskim. Współdziałał przy założeniu w nim pierwszej drukarni. Znano go jako autora licznych prac publicystycznych, zapisów kronikarskich i liczących około 14 tysięcy kart Wielkich Cieti Miniej – zebranych w jednym dziele żywotów świętych, prac ojców kościoła, homilii i temu podobnych. Pod kierownictwem Makarego i prawdopodobnie przy jego bezpośrednim udziale powstała tak zwana Stiepienna Jakniga, księga stopni rodowodu carskiego, zawierająca życiorysy władców Rusi, od Włodzimierza Monomacha poczynając, na Iwanie IV skończywszy i dowodząca pozaziemskiego pochodzenia władzy monarszej. Nowogród Wielki, przyłączony do księstwa moskiewskiego w 1478 roku, za panowania Iwana III, pozbawiony został wówczas ostatecznie swej samodzielności, a nawet jej symbolu, dzwonu zwołującego mieszkańców na wiec, na którym wspólnie radzono i decydowano o losach tej swoistej republiki miejskiej. Mimo to Nowogród pozostał przecież nadal ważnym ośrodkiem kształtowania się znaczącej w państwie myśli politycznej. W nim też niejednokrotnie znajdowała oparcie opozycja. Szyńscy rządzący krajem stracili dwóch najwybitniejszych członków rodziny, zmarłych kolejno ojca i syna, książąt Wasyla i Iwana. Na czele rodu stanęli z kolei bracia Iwan i Andrzej, z których Andrzej okazał się bardziej energiczny i ambitny. Z pewnością trudno mu było równać się z poprzednikami, lecz na szczęście dla niego opozycja praktycznie przestała istnieć, a ci, którzy przeżyli starcia, nie odważyli się wystąpić w obawie o własne życie. Rządy szujskich odznaczały się wyjątkowym okrucieństwem i całkowitym brakiem troski o losy kraju. Nie starali się stwarzać jakichkolwiek pozorów poszanowania prawa. Niszczały miasta, wyludniały się wsie, a kat z coraz większą wprawą zabijał tych, którzy mieli nieszczęście zbyt szczerze i głośno wypowiedzieć swą opinię o systemie rządów lub mogli stać się niebezpieczni w najbliższej przyszłości. Zapełniały się więzienia i cele klasztorów na dalekiej północy. Nienależącego do stronnictwa Fiodora Woroncewa Cieszącego się zaufaniem wielkiego księcia, z trudem udało się samemu Iwanowi IV wybronić od grożącej mu śmierci, chociaż nie potrafi już przeszkodzić ciężkiemu pobiciu, zresztą w jego obecności, i zesłaniu wraz z synem do Kostromy. Gdy rozgrywały się opisywane wydarzenia, wielki książę miał zaledwie trzynaście lat. Powoli wyrastał na groźnego przeciwnika potężnej dotychczas rodziny Szujskich. Najbliższe otoczenie nie szczędziło mu pokorzeń, chociaż w czasie publicznych uroczystości, w trakcie przyjmowania posłów cudzoziemskich, składano uniżone hołdy. Od najwcześniejszego dzieciństwa nie miał nikogo bliskiego, co zapewne wpłynęło na jego zamknięcie się w sobie. Podobnie jak dwulicowe postępowanie otoczenia nie pozostało bez wpływu na okazywaną przezeń chytrość i przebiegłość, a bezwzględność dworaków na późniejsze okrucieństwo. Wprowadzonej po latach korespondencji ze zbiegłym z Rosji Andrzejem Kurbskim, Iwan IV niejednokrotnie wracał wspomnieniami do tych właśnie lat i wydarzeń zapamiętanych w dzieciństwie. Władca Moskiewski okazał się wkrótce nader pojętnym uczniem, czekał tylko na stosowny moment. Do ataku przygotowywał się solidnie i uderzył w najbardziej nieoczekiwanej chwili. 29 grudnia 1543 roku Iwan IV rozkazał swoim sługom złapać samego Andrzeja Szujskiego i zamknąć go w więzieniu. Wykonawcy woli wielkoksiążęcy i zapewne dobrze wyczuli intencje rozkazodawcy, gdyż zabili Szujskiego po drodze i zgodnie ze symi nadziejami nie ponieśli za to żadnej kary. Kilku innych członków potężnego dotąd stronnictwa skazano na zesłanie – po rocznej przerwie nastąpił nowy atak. Jeden po drugim tracili stanowiska, majątki i życie kolejni szujscy i kolejni ich zwolennicy. Jeszcze wszystko to było niezbyt konsekwentne. A czasem ciosy trafiały w potencjalnych sojuszników, decyzje ulegały częstym zmianom. Lecz coraz częściej miano sposobność przekonać się, że Iwan IV po osiągnięciu pełnoletności nie będzie bezwolną marionetką kierowaną przez doradców ale władcą dążącym do całkowitej samodzielności. Za zbyt śmiałe, czy może niewłaściwe odezwanie się do monarchy, Atanazemu Buturlinowi wyrwano język a kilku ludzi usunięto ze stolicy. Wroncow wrócił wprawdzie ze słania, lecz gdy zaczął gęsić się na dworze, zesłano go ponownie, na krótko – jakby dla przypomnienia, że mierzenie zbyt wysoko może prowadzić do znacznie groźniejszych następstw. Przypuszcza się, że w latach 1543-46 Iwan był w dalszym ciągu parawanem dla zwalczających się ugrupowań możnowładczych. Nie da się jednak ustalić, kto poza samym wielkim księciem występował przeciw rodzinie szujskich. Tymczasem na dworze moskiewskim wokół władcy zaczęli pojawiać się nowi ludzie. Prawdopodobnie jeden z nich, Diak Wasyl Zacharow, przyczynił się do zlikwidowania w 1546 roku większej liczby członków opozycji, a kto wie, czy i nie do ostatecznej emancypacji młodego księcia. Wszystko zaczęło się od drobnego, niemal nic nieznaczącego epizodu. Zatarg słowny między dworzanami a żołnierzami, piszczelnikami, od słowa piszczel oznaczającego prymitywną odprzodową broń palną, używaną przez oddziały rosyjskie, które później dały początek tzw. formacjom strzeleckim, przekształcił się w starcie orężne, jakie pociągnęło za sobą ofiary w ludziach. Zarządzonym śledztwem pokierował Zacharow, być może inspirowany przez samego władcę chcącego wykorzystać jakąkolwiek nadarzającą się okazję do rozprawienia się z kolejnymi konkurentami do sprawowania rządów. Sędziowie byli bezlitośni. Stracono wówczas księcia Iwana Kubieńskiego, braci Fiodora i Wasyla Woroncowów, zacnego i bogatego, jak zanotowano współcześnie, Fiodora Niewierzę, piętnastoletniego księcia Michała Trubeckiego, Chociaż tego, jak przypuszczają niektórzy, zabito już w roku 44. I wreszcie książąc Iwana Dorogobuszkiego oraz Fiodora Owcinę, jednego syna zamordowanego przed laty faworyta Heleny Glińskiej, wielu zesłano. Wielki książę poczuł się tak silny, że uznał, już po usunięciu głównych przeciwników wzmocnienia władzy centralnej, Naszedł czas dla uczynienia kolejnego kroku całkowitego wyzwolenia się spod kurateli bojarskiej. Szansę taką dawała wyłącznie pełnoletność, a tę przyspieszyć mógł jedynie Orzenek. Małżeństwo zawarte przez młodocianego przynosiło bowiem wedle praw obowiązujących w państwie moskiewskim automatyczne uznanie jego dojrzałości. Wprawdzie obowiązywała oficjalna formuła określająca wzajemny stosunek władzy wielkoksiążęcej i bojarskiej przez stwierdzenie Wielki Książę ukazał, a bojarzy wydali decyzję, prygoworili, a więc uzależniająca decyzję bojarów od woli księcia, jednak przy niepełnoletności władcy nieraz on właśnie musiał sygnować decyzje narzucone przez bojarów z dumy. Duma bojarska miała na Rusi tradycje sięgające daleko w czasy przed najazdem tatarskim. Wywodzono ją z rady książęcej istniejącej już w początkach X wieku. Teraz duma stała się bardzo niebezpieczna dla Iwana. Niezbyt liczna składała się głównie z przedstawicieli najmożniejszych rodów możnowładczych, z których wiele szczyciło się swym pokrewieństwem z dynastią panującą i jeszcze nie tak dawno posiadało nawet własne dzielnice udzielne. W dumie zasiadali również aktualni władcy dzielnic, książęta staricy i uglicy. Iwan dobrze przemyślał swoje postanowienie. Kto wie? Może skorzystał z czyjej ślady. 13 grudnia 1946 roku wezmał metropolitę i powiedział mu o decyzji zawarcia małżeństwa. W dniu następnym Makary wraz z całą dumą nawet z tymi członkami, którzy znajdowali się w niełasce, został ponownie wezwany do księcia, który raz jeszcze uroczyście ogłosił swą wolę. Oświadczył też, że wybranki szukać będzie nie wśród obcych, lecz wśród Rosjanek. Prawdopodobnie decyzja ta nie wynikała z niechęci do małżeństwa cudzoziemką, lecz z realistycznej oceny sytuacji. Państwo moskiewskie było wówczas dla większości dworów europejskich Jedynie przedmiotem budzących zainteresowanie egzotycznych opowieści. Nie traktowano go natomiast jeszcze jako potencjalnego partnera w sojuszu, który mógł być wynikiem wielkoksiążęcego ożenku. Tak więc, zgodnie z panującym zwyczajem, i tym razem wysłano rozkazy na prowincję do książąt i bojarów. Gdy przyjdzie do was posłanie nasze... Ci z was, którzy mają córki w panieńskim stanie, winni z nimi jechać do miast, nie zwlekając do namiestników naszych i pod żadnym pozorem córek swoich nie ukrywać. Kto zaś z was córkę swoją schowa i do namiestników naszych nie powiezie, doświadczy ciężaru mej niełaski i ukarany zostanie, posłanie to jeden drugiemu przekazujcie, nie zatrzymując go nawet przez godzinę. Natomiast decyzja wielkiego księcia o przyjęciu tytułu cesarskiego zaskoczyła dworzan. Prawdopodobnie nie została podjęta samodzielnie. Iwan IV znalazł nowych doradców, z których wszyscy dążyli do wzmocnienia władzy centralnej. Pochodzili wprawdzie ze szlachty, jednak dotychczas nie mogli równać się z wpływowymi przedstawicielami wielkich rodów możnowładczych. Jedyną szansą stał się dla nich silny monarcha. Być może więc właśnie oni podpowiedzieli księciu, jaki ma uczynić kolejny krok. Może przypomnieli list osyflańskiego mnicha Filoteusza do Wasyla III, w którym czytano przed ćwierćwieczem. Niechaj wie o tym kraj Twój, władco prawosławny, że wszystkie królestwa prawosławnej wiary chrześcijańskiej złączyły się w Twoim. Tyś car jedyny dla wszystkich chrześcijan pod tym niebem. Pamiętaj i słuchaj, monarcho prawosławny, dwa Rzymy upadły, trzeci stoi, to znaczy Moskwa. Czwartego nie będzie, gdyż twoje królestwo chrześcijańskie przez żadne inne nie zostanie zastąpione. Jeśli nawet ktoś w Europie w połowie XVI wieku dowiedział się, że władca moskiewski przyjął tytuł cesarski – i swoje pretensje do spadku politycznego po Rzymie i Bizancjum, z pewnością nie potraktował tej wiadomości poważnie. Jeszcze przez długie lata Rosja nie potrafiła pozyskać opinii świata dla własnych aspiracji, chociaż stosunkowo łatwo przekonała współczesnych o swej potędze militarnej i wielkości. Koronacja Iwana i przyjęcie przezeń tytułu carskiego – Odbyły się 16 stycznia 1547 roku. Przez najbliższe kilkanaście lat nie próbował nawet szukać jej uznania za granicą, gdyż zdawał sobie sprawę z bezskuteczności takich usiłowań. Monarchę czekało zresztą jeszcze nie jedno upokorzenie, tym większe, im większe były jego ambicje. Musiał pogodzić się z faktem, że w Europie uważano go za młodego, niedoświadczonego władcę, w odległym, prowincjonalnym i z racji swego położenia, jak również ograniczonej wiedzy o nim, niezbyt ważnym kraju. Nie minął miesiąc, gdy trzeciego lutego dzwony cerkwi kremlowskich obwieściły Moskwie początek nowej uroczystości – ślubu Iwana IV. Wybranką była Anastazja Zacharina Koszkina – wywodząca się z możnego rodu, który za panowania Wasyla III odgrywał na dworze poważną rolę, po śmierci zaś księcia usunął się z czynnego życia politycznego, nie rezygnując, jak jednak widać, z żadnej możliwości powrotu do dawnego znaczenia i pozycji. Zacharinowie nie mieszali się do walk między Glińskimi, Bielskimi, Aszuiskimi. Być może Iwan IV, wybierając Anastazję na żonę, szukał poparcia jakiejś trzeciej siły, nie angażującej się dotychczas w konflikty wewnętrzne. Nie dane było przecież Iwanowi przeżyć w spokoju nawet kilku poweselnych miesięcy. Przez Moskwę przeszły jedna za drugą cztery fale pożarów pustoszących miasto. Drewniane budynki płonęły jak pochodnie. Ogień błyskawicznie przerzucał się z miejsca na miejsce, nie szczędząc nawet zabudowań kremlowskich. Spłonęły tutaj trzy sobory, dwa pałace, skarbiec, dachy na soborze uspięskim i domu monarchy. Metropolita Makary mało nie postradał życia, usiłując ratować cudowny obraz Bogurodzicy. Na współprzytomnego, duszącego się w gęstych kłębach dymu, spuszczano na linię na brzeg rzeki. Sznur urwał się jednak. Metropolita spadł na ziemię ze znacznej wysokości, potłukł się boleśnie i musiał później długo leczyć się w jednym z monasterów. Wobec ogromu zniszczeń nie próbowano nawet szacować wartości strat materialnych. Powiadano jednak, że w płomieniach zginęło około 1700 osób. Car wraz z dworem przeprowadził się do pobliskiego Worobiewa. Wśród mieszkańców stolicy zaczęły szerzyć się pogłoski, że główną przyczyną pożarów były czary, a sprawcami ich glińscy. Plotki zataczały coraz szersze kręgi. Wreszcie dotarły na dwór. Car zarządził śledztwo. Na piąty dzień po ostatnich z wielkich pożarów, 26 czerwca, przed pozbawionym dachu Soborem Uspieńskim zgromadził się tłum Moskwiczan. — To Glińscy! — krzyczano. — To oni wyrywali serca z ciał ludzkich. To oni mordowali i podpalali. To Anna, babka carska i cała jej rodzina winni są naszego nieszczęścia. O żadnym rzetelnym dochodzeniu nie mogło być oczywiście mowy. Rozwiątrzony tłum, pozbawiony majątku pogorzelców – Znalazł ofiary i czekał tylko na sposobność dokonania samosądu. Na placu przed soborem stał wraz z innymi wuj cara Jerzy Gliński. Szybko go rozpoznano. Nie pomogło mu szukanie schronienia w cerkwi. Wywleczono go z niej, ukamienowano, a następnie triumfalnie położono na miejscu, gdzie tradycyjnie ścinano i wieszano przestępców. Śmierć poniosło wówczas również wielu dworzan i służby Glińskiego. Do okazało się, że w mieście nie ma już nikogo, kto nosiłby nazwisko Glińskich lub mienił się być ich zwolennikiem, po trzech dniach zamieszek w stolicy pociągnięto pod dwór samego cara do Worobiewa. Zażądano wydania jego babki Anny i jej syna Michała. Car stracił cierpliwość. Nie po to wyłamał się spod władzy i łaski bojarskiej, by teraz poddawać się i ulegać żądaniom obdartego tłumu, do akcji ruszyli żołnierze, bijąc i więżąc najwięcej krzyczących. Wkrótce potem przywódcy zamieszek zostali straceni. Zapewne, gdyby monarcha chciał wznowić śledztwo i prócz sprawców pożarów poszukać podżegaczy do buntu, znalazłby ich z pewnością. Współczesni twierdzili, że za plecami mieszkańców Moskwy ukryli się szujscy wraz z całym stronnictwem, którzy nie mogąc w obawie o własne życie uderzyć na swych politycznych przeciwników, posłużyli się zrozpaczonymi wskutek utraty dobytku i nieświadomymi rzeczywistych celów zamieszek ludźmi. Może szujscy uprzedzili zamysły Iwana?